Autopromocja Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach W każdą sobotę o 13.30 Seks Afera Ej, sorry, stary, przestaniesz mi kopać w Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi? Może ja zaraz ciebie nie rozłożył No, zaraz ja cię... Tak, że się filmie pojawisz. Pojawisz się film. Ciekawe! tam na dół do początku. A teraz w kinie. W każdą sobotę o godzinie 18. Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com, ukośnik radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13.00 Witamy po ciemnej stronie nieba. Dzień dobry. Jesteśmy Goodnight Collective i tutaj jest nasza kolejna, co sobotnia audycja. W tym tygodniu, po naszych ubiegłotygodniowych przygodach z programem Artemis, w tym tygodniu będzie temat trochę bardziej przyziemny, ale też taki, na którym trochę bardziej będziecie mogli skorzystać. Bo dzisiaj będziemy mówili o turystyce. Turystyce kosmicznej, czyli gdzie możemy jeździć na Ziemi, żeby doświadczyć kosmosu. Pięknie to powiedziałeś, żeby doświadczyć Dziękuję. kosmosu się, i chcielibyśmy zareklamować wam y, po prostu y, sposób spędzania wolnego czasu waszych wakacyjnych, żeby zawsze gdzieś tam starać się zahaczyć o astronomiczne miejsca, bo wydaje mi się, że niektórzy nawet nie wiedzą, że można po prostu na bardzo wiele dużych teleskopów po prostu wejść Tak, a jako, i po że po prostu jesteśmy, je odwiedzić. A jako że jesteśmy w połowie kwietnia, to już to jest najlepszy moment, żeby zacząć sobie planować wakacyjne wyjazdy. E, no więc właśnie... Dokąd? Od zaczniemy, czego zaczynamy? Zaczniemy od zaćmień. Zaczniemy od zaćmień. Dobra, Bo to w ogóle to zaczniemy od tych wydarzeń świat. kosmicznych po prostu, związanych tak po prostu z obserwacją kosmosu i niech pierwsze będą zaćmienia. Tak, Słucham cię. Pierwsze, pierwsze są zaćmienia. My już mówiliśmy o tych zaćmieniach, ale na pewno nie mówiliśmy o tym, że to już zaraz. I tutaj chciałabym powiedzieć, że za naszego życia mamy w tym roku okazję zobaczyć zaćmienie w Europie za naszego życia, w przyszłym roku jeszcze będzie zahaczać o Europę, o nim za chwilę opowiem. I później jeszcze w 56. roku, czy w którymś, więc mam nadzieję, że również za naszego życia, też będzie gdzieś tam zahaczać o Europę. Ale generalnie, jeśli chodzi o doświadczenie całkowitego zaćmienia Słońca, a o tym tutaj mówimy, o całkowitym zaćmieniu Słońca, to w zasadzie teraz najbliższy rok i przyszły rok to będzie taka okazja, żeby zrobić, powiedzmy, to relatywnie najtaniej. I wydaje mi się, że bardzo fajna okazja, bo taki wyjazd do Hiszpanii, nawet na takie trzy dni, czy nawet na tydzień, one no, stosunkowo nie są tak drogie jak na przykład, nie wiem, wyjazd do Chile czy do Australii. No właśnie, w sumie Europa, tak trzeba przyznać, że trochę ma pecha do zaćmień, mam wrażenie. Nie, nie ma pecha do zaćmień. Pamiętajmy, że Europa jest bardzo malutka. No właśnie, może przez to... E... Pamiętajmy, że Europa jest w długości Chile. Tak, no właśnie, jest w długości Chile, i no oczywiście jest trochę szersza, no ale generalnie e, jakoś jest tak, nie wiem, umiejscowiona, no, nie, nie ma miejsc, w których jest więcej, za, więcej zaczmieni od innych, e, natomiast no nie wiem, jakoś tak... Nie no, Europa jest po prostu bardzo mała, Michał. I, i jeśli ktoś nie, nie chce wyjeżdżać, mała. jeśli to ktoś... To jest trochę spisek. Nie, nie zgadzam się z tobą. Ktoś Proszę nie podburzać naszych słuchaczy do teorii spiskowych, że, y, że Europa nie zapłaciła abonamentu za zaćmienia Zaćmieć. słońca i dlatego ma ich mniej. Um, jeżeli ktoś nie chce wyjrzeć z Polski i planuje bardzo długo żyć, to w 2500 którymś roku jest w Polsce. Tak, znaczy mamy 500 lat do następnego całkowitego zaćmienia, bo oczywiście częściowe zaćmienia się trafiają e, W części, nawet to w Hiszpanii, co teraz, o którym będę teraz mówić, on również będzie widoczny z Polski. I, tak, tylko, że jako częściowej to tak chyba bardzo często. Nie? I też tuż przed zachodem Słońca, więc naprawdę tak. ledwo, bo ledwo. Bo przede wszystkim, powiedzmy sobie tak sekundkę o mechanice samego zaćmienia. No bo właśnie, dlaczego mamy zaćmienie częściowe i całkowite? Skąd, z czego to się bierze? Tutaj mówimy o tym, że między Słońcem a Ziemią dokładnie w tym punkcie gdzie powinno znajdować się słońce, znajduje się księżyc. Na chwilę. Pamiętajmy, że my się poruszamy bardzo szybko na orbicie około słonecznej. Księżyc porusza się bardzo szybko na orbicie okołoziemskiej. I, i te zaćmienia po prostu ten moment, w którym te, ten księżyc fizycznie po prostu znajduje się w tym samym tej samej linii, e, jest dosyć krótki. E, I to się wtedy właśnie dzieje, czyli wtedy zachodzi zaćmienie. Jeżeli e, znajdziemy się w, centralnie w miejscu, w którym ten księżyc będzie jakby całkowicie zakrywał Słońce, to mamy do czynienia z całkowitym zaćmieniem. A jak mamy yy, jakby tak tylko lekko przykryte słońce, no to będziemy mieli częściowo. Czyli jeżeli mamy częściowo przykryte słońce, to mamy częściowe zaćmienie księżyca. To częściowe zaćmienie słońca. E, no tak, i czyli mamy ten pas całkowitego zaćmienia, on ma tam 150 km, 200, to, coś takiego. To się różnie, różnie, ale no, dosyć, no coś takiego. Kilkadziesiąt do małych kilkuset kilometrów. To zależy, nie, nie, bo to naprawdę są różne jakby konfiguracje tego. No tak, ale to jakby ten pas całkowity zaćmienia, on zawsze, jest, on nie, zawsze nie. jest mały. No jest mały, jest mały, ale nie jest zawsze taki sam. O to mi sam. chodzi? A piję do tego. Tak, nie jest zawsze taki sam, ale piję do tego, że ten pas jakby półcieniowego zaćmienia, czyli tam, gdzie widzimy częściowe zaćmienie, on jest po prostu znacząco szerszy, nie? Tak, on tak. tam może mieć kilka tysięcy kilometrów nawet. E, no, no tylko, ale, że no, zaćmienie no częściowe. Częściowe no to, zaćmienie, to, to, to. Umówmy się, tak. Umówmy się, to nie jest nic specjalnego ani wizualnie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego dostrzec, nie mając tak. em, Albo przystosowanego teleskopu, albo okularów yy, badera i, i rzeczywiście fizycznie wtedy widzimy, że to słońce jest takie ugryzione. Znaczy na dobrą sprawę, jak, chcemy, jak nie szanujemy swojego wzroku, to przez zwykły okular też możemy spojrzeć i też będzie widać, że jest ugryziona. Tylko, no, że jak będzie nie... lekko ugryzione, to nie będzie widać, to nie, nie, nawet nie dostrzeżemy. No jeżeli, jeżeli będzie bardzo lekko, to nie, ale jeżeli będzie tak powiedzmy w połowie czy więcej, to przez zwykły okulary też to dostrzeżemy, tylko że oczywiście nie polecamy, bo to szkoda oczu. No, o bezpieczeństwie za chwilę, po pierwsze, ten rok. 2026, sierpień, 12 sierpnia, um, mówimy o, o godzinie 17.47, ale tutaj mówimy o czasu tego um, centralnego, A. w związku z czym u nas, to jakby trochę później, więc na jakby w sensie godzi czasowo, my jesteśmy plus 2, e, latem jesteśmy plus jeden. W każdym razie tuż przed zachodem słońca u nas, a w Hiszpanii tak naprawdę też tuż przed zachodem słońca, ale mamy dwuminutowe, dwa, dwie minuty, w maksymalnym miejscu będzie 2 minuty 18 sekund całkowitego zaćmienia słońca. My z Michałem mamy doświadczenia z obejrzeniem dwójpółminutowego zaćmienia słońca całkowitego w Chile w 2019 roku i mogę wam po prostu z czystym sumieniem powiedzieć, że ja uważam, że to jest to jest zjawisko, które polecam zobaczyć każdemu. Naprawdę, polecam zobaczyć każdemu i no, to jest nie do opisania. Ja wiem, jak to działa, um, a i tak krzyczałam. Krzyczałam, bo to było po prostu tak niesamowite. I ja się nie dziwię, że ludzie się kiedyś zabijali o to, przez to. I zwłaszcza jak nie wiedzieli, co się dzieje, bo, bo tak naprawdę... Jeżeli nie obserwuje się tego z, z tymi, powiedzmy, przez tą folię badera, tak naprawdę to, to słońce po prostu jest trochę ciemniejsze przez jakiś czas, tak? Jest zachodzi ten księżyc i widać, że to słońce jest trochę ciemniejsze, ale jakby to, to nie jest taka gigantyczna różnica dostrzegalna, tak? nasze oczy się dostosowują do tego i nagle po prostu w jedną mikrosekundę znika i pojawia się wielka czarna okrągła plama na na, na na niebie, i to jest po prostu. I mówiliśmy, Tak dziwne. Ale to wygląda jak czarna dziura. To wygląda jak czarna dziura. To, to jest, jest bardzo to dziwne. Jest idealnie. No dobra, idealnie. No ona idealnie okrągłe. Jest, ide, jest ide, praktycznie idealnie okrągłe, ale do tego jest dla ludzkiego oka, nas jest idealnie czarne. To jest, to jest jakby nicość. I, I to jest rzeczywiście niesamowite. A do tego jeszcze jest rozświetlone dookoła koroną słoneczną, taką bardzo delikatną. Pojawiają się co jaśniejsze gwiazdy. No i rzeczywiście natura milknie. Wtedy. Natura milknie. takie takiej gdzie spać, w tym Chile, to dzieci rzeczywiście... Dzieci płaczą, ludzie krzyczą. Tak. E, dzieci w sumie też krzyczały, ale ludzie zaczynali śpiewać hymn narodowy Chile. Różne dziwne rzeczy zaczynali robić. E, więc jest to rzeczywiście zjawisko... No jest magiczne. Co Najkrótsze mi jest magiczne. dwie i pół minuty mojego życia. Pamiętam, że ja potem y, nie wierzyłam, jakby już się skończyło, to nie wierzyłam i sprawdzałam bo ja to nagrywałam całe i sprawdzałam na nagraniu, czy ono rzeczywiście, to nagranie trwa dwie i pół minuty. I bardzo wydaje mi się, że to zabawne, bo nawet skakałam ze spadochronem i to nie trwało aż tak krótko, jak to zaćmieje słońca. No, no, no. no Trzeba przyznać, że zaćmieje słońca zrobiło duże wrażenie. jest to coś, co warto zobaczyć. Jest to coś, co zdecydowanie warto zobaczyć i jeżeli ktoś nie chce jechać na drugi koniec świata, żeby to zobaczyć, a niektórzy się tym pasjonują i jeżdżą na każde zaćmienie, no ale trzeba mi do tego wielkie finanse, bo to zaćmienie jest czasami w bardzo dziwnych miejscach, na które e, trudno jest się dostać i jest to kosztowne, a teraz Hiszpania, Jeżeli nie loty, drugi koniec świata, chociaż drugi koniec Europy, która tak. jak wspomnieliśmy jest malutka, więc jedyne, ile tam jest, 2000 z hakiem kilometrów i jesteśmy w pasie zaćmienia, bo generalnie to będzie północna Hiszpania, nie? Ten pas będzie tak przebiegał sobie... Tak jakby wzdłuż, wzdłuż Pirenejów zacznie się tam właśnie gdzieś na Wybrzeżu Atlantyckim e, i tak równolegle, do, niemalże równolegle do Pirenejów pójdzie sobie na wschodnie wybrzeże. No i później e, mówiłaś, że nad Majorką, tak? Będzie też Nawet, z, nawet nad chodziło? Majorką, ale to już naprawdę dosłownie końcowa, końcowa. E, Czyli blisko zachodu, nie? i, i, i, i nawet hipiza, a y, na Palma de Majorka mamy z Poznania. Większość naszych słuchaczy y, jest z Poznania, mamy bezpośredni lot. Za, który jak sprawdzałam, to można na trzy dni polecieć jeszcze e, jakiś czas temu, to sprawdzałam chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, więc pewnie ceny się zmieniły ale za około tysiąc złotych można polecieć do, na powiedzmy dwa, trzy dni na majorkę żeby zobaczyć zaćmienie słońca, więc wydaje mi się, że koszt tysiąca złotych plus jakiś tam nocleg, wyżywienie to, y, to nie jest dużo jak na to czego że, można, doświadczyć, tak czego to można doświadczyć, więc to jest dwunasty sierpnia, jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby polecieć, to warto to już teraz zaplanować. Oczywiście można też gdzieś indziej... Z Majorką? Gdzieś indziej w Hiszpanii, bo... No właśnie, bo... bo mamy na przykład, można by na przykład Madryt i pojechać na północ od Madrytu. To się znajdziemy w pasie zaćmienia, można do Walencji, no do różnych miejsc. No i ta miejsc. kontynentalna Hiszpania ma tą przewagę, że... Jak się okaże, że akurat w tym danym miejscu, gdzie jesteśmy, przyjdą nam chmury przez przypadek, to zawsze możemy sobie wsiąść auto i pojechać gdzieś, gdzie tych chmur nie będzie. No z Majorką to jest ten problem, że Majorka jest jednak stosunkowo nieduża, więc jak na Majorkę nadciągną chmury, to jesteśmy już trochę w nosie tak. z naszymi planami. Więc myślę, że warto i myślę, generalnie że tanio warto... Tanią, warto... Poza tym, w sumie ta kontynentalna Hiszpania w tym miejscu, gdzie przechodzi pas, jest super ładna, bo tam są góry, tam jest wybrzeże. Można to po prostu połączyć blisko z wakacjami. Blisko Barcelona, blisko Madryt, tak, jak najbardziej, czyli polecamy, generalnie polecamy. Tylko trzeba brać pod uwagę, że no tam się zjedzie cała Europa. w sensie. Tam się zjedzie cały świat. Tam się zjedzie cały świat, ale cała Europa przede wszystkim. No nie? Bo i, i w sumie w Chile też tak było, że w tym pasie całkowitego zaćmienia no, samochody stały przy drodze. Mimo, że Chile jest. Nie mogliśmy z tego zaćmienia wrócić, staliśmy tak. w korku przez całą noc. Chile jest krajem w sumie bardzo dużym, a w szczególności bardzo długim, w którym żyje stosunkowo niewielu ludzi a i tak w tym pasie całkowitego zaćmienia, no były po prostu tłumy. Więc co dopiero, gdy mówimy o Europie jednak gęsto zaludnionej, północ Hiszpanii gęsto zaludniona, blisko Francji i tego takiego banana najgęściej zaludnionego w Europie, więc trzeba przyznać, że w tej, na tym zaćmieniu spodziewam się, że będzie ogromny tłok. I tym mówiąc ogromny, mam się naprawdę ogromny, ale mimo wszystko no ta kontynentalna część jest jednak dosyć duża, więc jakoś się pomieścimy. Pomieścimy się tylko po prostu tu rezerwujcie już teraz noclegi, jeżeli tak. i loty, jeżeli chcecie, bo to myślę, że już najwyższa pora. Ale nie tylko rezerwujcie, ale również bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli co? Kupcie sobie najlepiej okularki Badera teraz na Allegro, bo tam potem w Hiszpanii na pewno będzie można kupić, ale pewnie Za 10 razy tyle. 10 razy tyle. Okay. A pewnie na Allegro albo folię Badera i można samemu sobie zrobić takie okularki, albo po prostu gotowe okulary. Z drugiej strony, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy przedsiębiorczymi ludźmi, to Właśnie może kupcie ich więcej, pojedźcie do Hiszpanii i sprzedawajcie je. To, to, to wy tymi, którzy sprzedają za 10 razy tyle. I jeżeli ktoś chce spojrzeć na słońce przez teleskop, lornetkę, Spoko, ale zabezpiecz je przez folię badera e, również i wtedy też może... Na... I bardzo na tą folię uważajcie, żeby wam jej kot nie przedziurawił w jakimś jednym randomowym, dziwnym Bo miejscu. Bo nawet dziurka i macie wypalone oko. I macie po, po, po oczach. Szkoda. Więc to jest bardzo ważne i nie patrzcie na to przez jakąś przydymioną szybkę, przez, przez jakąś dyskietkę i tak macie dalej. Coś takiego. Bo to raczej się często słyszę przez jakieś kilka par okularów przeciwsłonecznych, a nie jedną. Kupcie to jest naprawdę parę złotych. I to jest naprawdę dosłownie parę złotych, bo to zresztą sprawdzę, ale to znaczy. Sprawdzić dokładnie, kilka a ja będę lecieć z zaćmieniem w przyszłym roku, czyli 2027. Ponieważ ja niestety nie wybiorę się na to w tym 26 nie będę zajęta, ale na to w 27 już sobie nie odpuszczę, już sobie nie odpuszczę, gdyż to w 2027 jest również w sierpniu, 2 sierpnia. Ale ono, Michał, nie zgadniesz, że ono trwa. W najdłuższym miejscu trwa 6 minut 23 sekundy. Przecież to o będzie, przecież to będzie jakieś, jakieś szaleństwo. To jest 6 minut. To epoka. 6 minut to jest bardzo dużo. Przecież to jest bardzo dużo. 6 minut. 6 I, e, I gdzie ono będzie, moi drodzy? Ono będzie y, całkiem długie. Również w Europie, w sumie, ale tylko na samym końcu Ale uwaga, gdzie można również je w Hiszpanii zobaczyć. Wystarczy polecieć do, do, do malagi. I, czyli samo południe Hiszpanii zahaczy sobie. Tak, i już, już w maladze będzie, w samej maladze będzie jakby pas zaćmienia. Natomiast to nas nie interesuje, bo tam będzie krótko, tam będzie około dwóch minut. A wystarczy sobie po, pojechać w dół. Na, na południe um, Hiszpanii, e, i tam już mamy do czynienia z, z 4,5 minuty e, poniżej Gibraltaru, na przykład Tarifa, czyli sam Cypel, e, jakby samo na, na samo południe wysunięta Hiszpania, ta Tarifa, e, i wtedy e, to zaćmienie trwa już ponad 4,5 minuty. Jeżeli ktoś chce złapać 6 minut, e, to trzeba. Polecieć gdzie indziej, yy, i jest to y, Libya, albo właśnie, y, y, y, znaczy jest to, co y, jest pod Afryka, proszę. Zapomniał. Pod Europą jest Afryka, tak? Tak, pod Europą jest Afryka. No, na północy Afryki. I e, Maroko. Marok. E, Maroko. Okay. Dobrze, dziękuję. I Maroko też myślę, że fajne miejsce do obserwacji, ale nadal nie mamy 6 minut. 6 minut mamy w Egipcie, między innymi, e, co też wydaje mi się, że dosyć łatwym jest e, miejscem e, do obserwacji i w miejscu Luxor gdzie jest dużo takich... Luksor, no właśnie, czyli w sumie Mekka, poza... Tak. Poza e, Kairem, no to... Jest to... centralny pas zaćmienia. Okej, okay. i tam mamy sześć... W ogóle to w takim razie można zobaczyć sobie starożytny Egipt, jeszcze połączony z zaćmieniem, to już w to ogóle można się poczuć... To brzmi bardzo magicznie. Magicznie, no. Tylko nie wiem, czy ten dzisiejszy Egipt wygląda jak starożytny Egipt, bo jest to dostyczy... No, w Lokorze są miejsca, że wygląda. No, są miejsca, ale że wygląda, więc jest, że... można. oczywiście no, ale Egipt jest przynajmniej względnie stabilnym miejscem. Tak, bo oczywiście pięknym. mamy też inne kraje, takie jak na przykład Libia i tak dalej, ale no myślę, że... Czy możemy polecieć Libię, Libię? Ja na przykład nie, nie Chyba... zamierzam. Chyba Jeżeli nie. ktoś ma ochotę, to oczywiście. Natomiast ja raczej... Idę no, powiedzmy, w... nie są to miejsca na casualowe wypady. Ja osobiście wybieram Hiszpanię. Bo mi wystarczy 4,5 minuty, więc tarifa brzmi, czyli dla mnie lot do Malagi z Poznania bezpośredni jest, mam nadzieję, że jeszcze będzie w przyszłym roku, będzie, no wynajęcie samochodu i pojechanie sobie w, na południe aż do tarify, czyli do miejsca, gdzie będzie trwało to 4,5 minuty, mi wystarcza w zupełności. I tutaj mówimy o 2027 roku, 2 sierpnia. Czyli znowu sierpień, w sumie prawie, że dokładnie rok po, po tym tegorocznym. I znowu Hiszpania, ciekawe. No dobra, w każdym razie mamy zaćmienia, które mamy szansę. W ogóle 6,5 minuty to już jest tak, w ogóle możemy powiedzieć, że to jest prawie, że ta górna granica, bo na dobrą sprawę z tego co wiem, to na ten. 9 minut. Właśnie wyliczenia są na najbliższe stulecie, chyba takie, że maksymalnie będzie 7,5 minuty. Aha, no to mamy... Więc to jest praktycznie maksimum, praktycznie jakie stop. jesteśmy w stanie w najbliższym takim dającej się przewidzieć dobrze przyszłości i w takiej, no powiedzmy, że do, do życia. No e, i też bliskiej fizycznie. No i do tego jeszcze bliskie geograficznie, tak. E, przy nas. Przy no dobrze, dobrze, ale ja tylko pokrót, czemu ono jest takie długie. Jeszcze trochę o zaćmieniach, Michał. Jeszcze trochę dobra, wytrzymajcie. Dobra, jeszcze bo chwilę. wiem, że Cię kusi gadanie o, o, o gwiazdach o, o i o innych rzeczach, tak, ale, ale jeszcze pozwól mi trochę o zaćmieniach. Um, po pierwsze, rozróżniamy dwa typy zaćmienia, czyli mamy obrączkowe i całkowite. Obrączkowego nie widziałam, więc nie wiem do końca jakie są od wrażenia. Z tego co wiem, są trochę jakby mniej spektakularne gołym okiem niż niż całkowite. Raczej takie fotograficzne jest to ciekawsze. Tutaj mówimy o sytuacji, w której jakby ten księżyc jest trochę dalej od nas, słońce jest trochę bliżej i po prostu księżyc nie Fizycznie nie zasłania całkowicie słońca, i pomimo tego, że on znajduje się centralnie um, przed tarczą słoneczną, to zostaje jeszcze taka wokół obrączka od słońca. I wydaje mi się, że też fajne, ale. No i to za naszego życia jeszcze będzie w Europie, więc może, więc może kiedyś, ale. Um... A kiedy? No w Europie, już ci mówię, obrączkowe, znowu Hiszpania. Znowu Hiszpania. <laughs> Więc to jednak spisek. Ale to, to w sumie jest spoko, bo w Hiszpanii przynajmniej latem jest dużo. szansa Ale tutaj mamy pogodę. styczeń. A to mamy styczeń. I widzisz, bo no właśnie dobrze. dlatego mamy styczeń. Bo my znajdujemy się w styczniu bliżej słońca. No. Okay, My się okay. znajdujemy w peryhelium wtedy. Dlatego jednak pamiętajmy o tym, że... Czyli Słońce jest większe przez to? Wydaje się większe? Tak, a Księżyc jest trochę y, wtedy, nie wiem w jakiej no fazie, ale... to też zależy gdzie Księżyc ko z kolei jest na swojej orbicie. Tak, no więc pamiętajmy, że y, orbity, a ja się znajmuję orbitami w mojej pracy, y, idealna orbita, czyli orbita kołowa, jakby ona istnieje tylko matematycznie, a fizycznie jej nigdy nie widzieliśmy, ponieważ jest bardzo niestabilna. I i tak samo jak my jesteśmy na orbicie eliptycznej, czyli lekko wyciągniętym takim kółku, to tak samo Księżyc jest również na orbicie wokół Ziemi też lekko eliptycznej, czyli lekko wyciągniętej. Co oznacza, że czasami znajduje się trochę bliżej nas, czasami trochę dalej i tak samo my od Słońca. I to wpływa bardzo na długość trwania tego zaćmienia. No i na to, jak ono wygląda w ogóle. Czyli czy mamy za, za, za za zaćmienie całkowite, czy obrączkowe? I też drugą rzeczą, która wpływa na, na długość trwania zaćmienia, to jest na przykład to, jak blisko znajdujemy się równika. Dlatego też ten Egipt jest trochę bliżej równika i dlatego on jest jednak 10 stopni niżej niż Hiszpania i dlatego u niego to zaćmienie będzie trwało trochę dłużej, a w Hiszpanii troszeczkę krócej, to ok. 2027. Jak znajdujemy się na równiku, to na równiku poruszamy się troszkę szybciej, po prostu fizycznie na Ziemi, w związku z czym gonimy trochę ten, ten cień, który ucieka i dzięki temu to zaćmienie trwa trochę dłużej. No i więc teraz tak, spójrzmy na mapy, bo można sobie wygooglować bardzo prosto mapy. Po prostu wpisujecie Solar Eclipse, map y, konkretną datę, y, nasze znaczy konkretne roki i, i pokazuje wam, y, pokazują się Wam wykresy. Więc w Europie mamy y, właśnie ten 26. Całkowite zaćmienie i ten 27, o którym już wspominałam. Potem ten 28 mamy obrączkowy również Hiszpania. A tak to tych zaćmień jest, one są rozsiane y, po, w, w tym dziesięcioleciu, dosyć, no, powiedzmy po, y, po świecie. W kolejnym dziesięcioleciu, to jest zaskoczenie, między 30 a 40 jest w ogóle bardzo mało zaćmień. Naprawdę jest ich bardzo mało, są bardzo wąskie. Y, w 1939 również trafiają w, w Europę trafia obrączkowe, a, a całkowite są po prostu bardzo wąskie pasy i, i te zaćmienia też są krótsze. Potem między 1940 a 1950 mamy znowu obrączkowe, w, przechodzące przez Europę, a reszta jest dosyć daleko po prostu takich całkowitych. I w 1953 roku znowu mamy obrączkowe, w 59 mamy obrączkowe, a w 53 mamy całkowite, zahaczające mikroskopinie minimalnie znowu o południe Hiszpanii. <grym> Więc jeszcze jest szansa. Czyli Hiszpanię w przeciągu, jeżeli ktoś się urodził w Hiszpanii mniej więcej wtedy, kiedy my w Polsce, to za czasów swojego życia, jeżeli osiągnie średnią, oczekiwaną długość życia Hiszpana, zobaczy Cztery zaćmienia? No jest w stanie, ale to musi się też. To nie jest tak, że to jest cała Hiszpania. To, to no są nie, no oczywiście, dobra. Kawalindek ale na, Hiszpanii. Na, na terytorium swojego kraju jest w stanie zobaczyć cztery czy pięć zaćmień, a Polak. A, a Polak, a Polak nie tego no, znowu. Polakowi znowu. zabierają. Znowu. No, no dobra. dobra, lata 60., mam nadzieję, że jeszcze żyjemy. Yy, nie ma zaćmienia w Europie. Żadnego, nawet obrączkowego. Lata 70. jest jedno obrączkowe. I uwaga, przechodzi przez Polskę. O. A, Proszę 75. Bardzo. Michał, damy radę. Będziemy mieli 80 lat. Ile to będzie? 70. Ojej, no. no. No i dalszych map już nie oglądałam, bo stwierdziłam, że. Szansa to trwała. Szansa jest mała, że, że dożyjemy. Także no tak naprawdę, naprawdę teraz fajnie pojechać i w przyszłym roku fajnie pojechać. A potem to jest ciężko. Potem to, to już jest ogromny czy wydatek. Do Stanów Zjednoczonych latać i w ogóle. Stanów, do Osaka. Australii. Dajcie Osaka. spokój. Gdzie tam będziecie latać? Tu sobie po Europie pojeździć. No, Europa, no. górą. E, dobra, to teraz tak, zaćmienia mamy załatwione, idziemy dalej. Zorze polarne. Zorze polarne. Czy zorze polarne są super? Zorze polarne są super, ale w mojej opinii nie aż tak super jak całkowite jak zaćmienia. Chociaż okay. wiem, że w twojej taka, opinii... A nawet taka zorza, która jest taka, taka super, taka super naprawdę? Fajnie było, zaćmienie dla mnie jest top, top, tak? top, top. No właśnie dla mnie chyba przez to, że no w sumie Zorze widziałem kilka razy jednak, zaćmienie raz, no to może to zaćmienie rzeczywiście trochę wygrywa, ale taka Zorza, jak jest taka, jak jest taka naprawdę silna Zorza na całym niebie i to całe niebo się rusza, to jest też tak niesamowite. To to widzieliśmy też wspólnie. Ym, tak. W którym roku? w 21? Drugim. Na początku drugiego. No. 22. Yy, I co? To widzieliśmy Zorze Zorze Zorze kilka dni polowaliśmy na nią i jednego dnia jednego dnia była taka ale bardzo krótko ale była właśnie ta taka mega intensywna żeby kolory ona się zmieniała po prostu wszyscy za nią mówiliśmy i przez dosłownie kilkanaście sekund i całe przez kilkanaście sekund znaczy całe niebo było zielono pomarańczowe przez trochę dłużej I to przez parę strzelało minut takimi ale wiązkami przez kilkanaście zielonymi. sekund tak były były niesamowicie dynamicznie się zmieniała to dosłownie jakbyśmy byli pod jakąś taką warstwą mgły i ktoś by dmuchnął w tą mgłę kolorami i ona tak, takie fale się rozchodziły. To było zupełnie niesamowite. I dla mnie to było, no... Wtedy, jak to widzieliśmy, to ja powiedziałem, że to jest jak, jak zaćmienie, ale mhm. no może teraz z perspektywy czasu bym powiedział, że, że to zaćmienie Ja bym jednak, powiedziała, że to. Że, to było... że Zorza wygląda spektakularnie na nagraniu, a zaćmienie wygląda spektakularniej na żywo. Ale to w sumie prawda, tak. Że zaćmienie robi większe wrażenie na żywo niż na zdjęciach, mhm. przynajmniej na większości zdjęć, a Zorza. Częściej robi wrażenie na zdjęciach, tak, bo większość, no te osoby z naszych słuchaczy, które fotografują, no um, wiedzą, że w szczególności z Polski zorze polarne da się zrobić im zdjęcia, nawet często to są dosyć ładne zdjęcia. Um, ale one rzadko kiedy tak wyglądają na żywo. To znaczy, żeby zorza była widoczna z kolorami i taka mieniąca się tymi kolorami i zmieniająca właśnie w czasie rzeczywistym, no to albo musi być bardzo silna burza geomagnetyczna, czyli jakiś bardzo silny rozbłysk, który trafił idealnie w Ziemię, no albo musimy być dalej na północ. Mieliśmy w przez ostatnie dwa lata kilka takich sytuacji, że ta zorza była dość mocno widoczna z Polski, więc czasem zdarza się, że nawet nie musimy wyjeżdżać z kraju, żeby tej zorzy doświadczyć, chociaż oczywiście my jesteśmy dalej na północ, tym, tym lepiej. No ale właśnie, to jest trochę konsekwencja tego, że jesteśmy blisko maksimum słonecznego. Czyli, że w tej chwili Słońce stosunkowo często daje takie rozbłyski, które dolatują do Ziemi i robią nam te burze go magnetyczne dosyć silne. Te, które mieliśmy w tym cyklu, no nie jedna z nich była naprawdę bardzo silna, najsilniejsza od, właściwie dwie były najsilniejsze od naprawdę wielu lat. Um, więc, więc no właśnie, jesteśmy przy maksimum, no ale z tego maksimum zaczynamy wychodzić. To znaczy teraz jeszcze prawdopodobnie w tym sezonie i pewnie przyszły sezon jeszcze będą dość aktywne, ale no generalnie y, przez najbliższe lata, no właśnie, no, cykl słoneczny y, między dwoma maksimami to jest 11 lat około. No więc teraz wychodzimy sobie z tego naszego maksimum, przez rok, dwa będziemy w okolicy maksimum, no to powiedzmy, że później będziemy mieli 5-6 lat takich troszeczkę słabszych, kiedy raczej w Polsce nie ma co za bardzo liczyć na zorze, no i później znowu zaczniemy sobie wracać do tego maksimum, więc, e, więc no właśnie, jeżeli zorza, no to najbliższy, najbliższy może dwa najbliższe sezony zimowe, no, Ale z tą złożą, też trzeba pamiętać, że wczoraj. to nie jest tak jak ze słońcem zaćmienie słońca, że po prostu jedziesz, masz zaplanowane i oglądasz, bo tam będzie, jedynie co ci chmury mogą przeszkodzić. Tak. Tylko tam jest trochę polowanie. Tam trzeba jechać, szukać, czekać i tak naprawdę po prostu mieć szczęście. Tak. Chociaż trzeba przyznać, że jak się pojedzie w trakcie sezonu właśnie tego maksimum słonecznego, gdzieś tam daleko, na okolicy koła podbiegunowego, jeżeli pogodę będziemy mieli cały czas, co absolutnie nie jest oczywiste. E no to te zorze zdarzają się dosyć często. mniejsze czy większe, ale zdarzają się stosunkowo często znaczy jak weźmiecie sobie dwa tygodnie urlopu i polecicie na północ Szwecji celowo mówię, że nie do Norwegii bo w Norwegii pogoda jest przeważnie dużo gorsza na północ Szwecji w powiedzmy między listopadem a lutym najbliższego roku znaczy tego roku, 26 i najbliższego 27 to szansa, że w przeciągu tych dwóch tygodni zobaczycie zorze, myślę, że mogę dość uczciwie powiedzieć, że jest duża więc... Uh... Więc tak, więc zorze też możemy e, zobaczyć stosunkowo łatwo w najbliższym czasie. E, no i ze zjawisk astronomicznych ja jeszcze, no kończy nam się czas, ale ja jeszcze muszę trzy muszę, e, grosze swoje dorzucić. E, to znaczy e, Droga Mleczna. E, droga Mleczna to znaczy jądro Drogi Mlecznej. To jest coś, co z Polski jest widoczne ledwo, ledwo i jeżeli już to gdzieś tam w Bieszczadach. E, natomiast jeżeli chcielibyśmy zobaczyć całe Jądro Drogi Mlecznej, a moim zdaniem to jest coś e, niemal równie wartego uwagi, co zaćmienie i zorza, bo centrum Drogi Mlecznej, gdy jest widoczne bliżej równika, w ładnych warunkach, to jest naprawdę niesamowite i robi ogromne wrażenie. Ja jak widziałam to, zdziwiłam się, że jest tyle gwiazd. No właśnie. A, a Karolina już wtedy była m, prawie, że uczciwym astronomem. Więc mm, astronom został zaskoczony tym, ile jest gwiazd. Tak. I naprawdę to robi, to robi piorunujące wrażenie. To jądro jest ogromne. To jest coś, czego się człowiek też nie spodziewa, bo na naszym niebie nie ma za bardzo okazji, żeby doświadczyć tego chociażby chociaż częściowo. Gdzieś tam już bliżej y, Morza Śródziemnego, okej, okay, tak, rzeczywiście, na Krecie już widać całkiem nieźle, e, no ale jeżeli byśmy chcieli doświadczyć tego tak naprawdę trochę lepiej, no to myślę, że Kanary, wspominaliśmy już też o tym przy okazji innych audycji, ale no Kanary, jeśli chodzi o Europę, taką, no nie powiem, że kontynentalną, no bo w sumie Kanary to już jest właściwie Afryka, a nie Europa, e, ale mimo wszystko e, połączenia lotnicze z wyspami Kanaryjskimi są... E, no jest ich dużo po prostu i one są stosunkowo tanie i ten lot nie jest jeszcze jakoś bardzo dramatycznie długi, bo to jest około 5-6 godzin z Polski. Um, no to właśnie, przy okazji tych lotów to od razu możemy powiedzieć, że od października tego roku, czyli na sezon zimowy, Airbaltic z Poznania otwiera loty na Gran Kanarię. Więc będzie szansa, z, no właśnie, z poznania dolecieć sobie bezpośrednio na Wyspy Kanaryjskie. Gran Canaria to nie jest może najlepsze miejsce do obserwacji drogi mlecznej. Październik to też nie jest najlepsze miejsce do obserwacji, to nie jest najlepszy czas do obserwacji drogi mlecznej, centrum drogi mlecznej, ale w tym październiku jeszcze trochę to, to centrum widać. No i rzeczywiście, z tej Gran Canaria, jakbyśmy się tak wybrali na na przykład La Palma czy na El Liero, to tam ten widok jest już naprawdę niesamowity i wtedy całe Jądro mamy nad horyzontem i ono naprawdę robi świetne wrażenie, oczywiście, jeżeli nie ma Księżyca. No dobra, czyli o zjawiskach kosmicznych zdążyliśmy powiedzieć, o miejscach związanych z astronomią to chyba zrobimy kolejny odcinek. No dobra, więc tym pozytywnym, i lekkim akcentem kończymy, żegnamy się z Wami. Dzięki bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia. Do usłyszenia.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 Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30. Seks Afera. Czy dobry seks to wyłącznie taki, który jest zawsze namiętny, spontaniczny, kończy się orgazmem i generalnie wygląda jak w filmie? Dziś porozmawiamy o modelu Good Enough Sex, chyba jednym z najważniejszych podejść we współczesnej seksuologii, który całkowicie zmienia sposób myślenia o seksie, relacji i pożądaniu. Um dzisiejszej audycji przy mikrofonach Klaudia Haranczuk psycholog, psychoterapeutka poznawczo w trakcie szkolenia, specjalistka z zakresu seksuologii oraz Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna jest model Good Enough Sex, czyli model wystarczająco dobrego seksu, tłumacząc na polski. Został opracowany w 2007 roku przez Barry'ego McCartiego i Michaela Metsa jako odpowiedź na tak zwany model perfekcyjnego seksu, który się zaszczepił gdzieś w naszej On kulturze. On w kulturze poprzez porno czy jakby wcześniejsze Film romantyczny. Filmy romantyczne, porno, ale też w medycynie słuchajcie, że wcześniej ta seksualność przez Master Johnson była głównie opisana jako coś bardzo biologicznego mm -hmm. i tam nie było innych aspektów dotyczących choćby nastawienia, psychiki, różnego rodzaju pożądania, no i to jest w odpowiedzi na, na te I wcześniejsze. też budowy anatomicznej kobiet, tak? Jak, jak kobieta czerpie Dokładnie, czyli ten... satysfakcję Dokładnie. czy przyjemność. Tak, ten perfekcjonizm był i o wyglądzie, i perfekcjonizm był o realizacji seksualnej i o y, no, modelach, jakie należy powielać. I mamy ten good enough seks, który mówi, a wcale nie, wcale tak nie musi być, nie o to chodzi w seksie. Tak, środek ciężkości zostaje tutaj przeniesiony na sam proces i doświadczanie. Zdejmujemy taką presję, że seks musi być idealny, żeby był satysfakowany, tak odchodzimy od tego, że orgazm jest gwarantem satysfakcji to też fajnie jest opisane w takiej książce orgazm chce więcej nie pamiętam kto jest autorem ale to jest bardzo fajna książka napisana w takim też bardzo inkluzywnym tonie i opierająca się właśnie na tym modelu podkreślająca, jak ważny jest proces, jak ważna jest nie sama funkcja, ale połączenie, przyjemność, bliskość, tak? Czyli nie funkcja i nie presja na erekcję, organizm, żeby były, tylko to, co się dzieje w trakcie, to, co sprawia, że jest miło i namiętnie. No i to, co ten model też podkreśla, to to, że jakość seksu naturalnie się zmienia, że nasza seksualność jest dynamiczna, zmienia się w ciągu dnia wraz z tym, jak się czujemy, co robimy, ile mamy stresu, czy jesteśmy wyspani, czy jesteśmy najedzeni, jak wspominałyśmy, znaczy w jaki sposób, no czy jesteśmy najedzeni też, ale w jaki sposób się odżywiamy, tak jak wspominałyśmy w audycji o odżywianiu także, no, ewidentnie model good enough sex, y Obala dotychczasowe podejścia, y, uelastycznia podejście do seksu y, i zdejmuje presję. Mhm, urealistycznie też, urealistycznie. nie? Bo jak, bo jak mówisz o tym, że, że różnie to bywa, no bo słuchajcie, jeśli macie takie oczekiwania od siebie, a tak, y, tak, y, tak wcześniejszy, ten perfekcyjny model y, mógł wzrukować takie oczekiwania, że seks zawsze tak na 100% będzie udany w waszym rozumieniu, y -y -y. udany, czyli będzie orgazm, będzie erekcja pełna, że będzie takie nawilżenie, jakie się chce, taki poziom pożądania, jaki się chce. I to wszystko to... tak gładko w ogóle pójdzie, nie? Że to I jest to taka wszystko... sekwencja, dokładnie. że okej, okay, całujemy się, tak. mm, wszystko, wszystko się zadziewa, później dochodzi do penetracji, oboje dwoje mamy orgazm w tym samym czasie yy, i po prostu jesteśmy super usatysfakcjonowani, nie? I... Dokładnie, dokładnie. No to to jest błędne założenie, nie? Barry McCartney w swoim wywiadzie mówił, że on by tak zakładał 80. 80% seksu, gdzie satysfakcja jest wyższa niż w tych 20%, co nie znaczy, że jest nieudany. No i właśnie ten model Gutina w seks mówi, że każdy seks może być udany, bo jest sam fakt jego odbycia istotny dla nas, tylko mm. poziom tego pożądania może być różny. Poziom napięcia w ciele, poziom doświadczenia, nie wiem, długość tego seksu może być y, różna i to jest okej, okay, to jest w porządku. Jest dalej też, jak miałyśmy tą metaforę, wiesz, Klaudia, jedzenia, to sobie myślę, że mhm. czy znaczy, każde jedzenie, do którego siadacie jest tak samo smakowite, czy każde jedzenie, do którego siadacie jest tak samo pełnowartościowe wasze myślenie. No, no właśnie, no nie, My? że nie codziennie macie ucztę trzydaniową, yy, yy, yy, tylko, yy, tylko no, czasami po prostu zjecie hot-doga z żabki i on też może być super smaczny, nie? No właśnie, czasami może akurat pochodzicie z domu, gdzie była zawsze uczta trzydaniowa, <śmiech> była zupa, <śmiech> było drugie danie i jeszcze był Pyszny deser. No i macie takie oczekiwania, że teraz w tym życiu dorosłym też tak codziennie będzie, a okazuje się, że rzeczywistość pokazuje coś innego. I na przykład rano wjechał hot dog z żabki i w porządku, nie? No i, i ja bym cieszył. Nasz Ja z racji tego bardzo sporego podłoża mindfulnessowego i też tego mojego rozwoju seksualności w terapii par poprzez mindfulness, to nam jest duże założenie o akceptacji. Nie? Przyjmij, przyjmij, że, że to że życie może wyglądać inaczej niż w twoich ideałach i wtedy jest dużo łatwiej. I wtedy można nim się też fajnie zająć. Tak, no właśnie, więc normalizujemy y, fakt, że seks raz jest świetny, Raz jest przeciętny, a raz nie wychodzi Czasami Dokładnie. nie wychodzi I to jest w porządku I, i okej, okay, no nie, też czasami sobie zrobisz do jedzenia Coś przypalisz i albo nie dosolisz, albo przesolisz No i zdarza się, no Albo cynamonki ci nie wyrosną. są najgorzej, takie twarze te są. O Boże, pół dnia roboty i nic. No ale nic. Wnioski wyciągnięte, pieczemy dalej. Tak. <guluczy> Następnym razem się uda, po prostu. Następnym razem się uda. Barry też mówi o tym, że pierwsze jest intymność. I on tutaj nawiązuje do Esther Perel i mówi tak. No Z intymnością ważne jest złapać balans. Nie można być ani za blisko, ani za daleko partnera. Czyli łapiemy balans w intymności, ale kiedy mamy tą intymność, bo tak jak mówiłaś o procesie, nie? to jest proces. Budowanie intymności, budowanie dobrej relacji z partnerem to jest proces. Mamy intymność. Drugim ważnym elementem seksualności jest przyjemność. Głównie po to, że seks ma być przyjemny. I ta przyjemność na skali też raz może być trzy, raz może być sześć, raz może być mega ekscytująca poza skalą, a raz może być mikroprzyjemnością, ale nadal jest przyjemnie. I to jest I ważne. Ma być I ma być no nie, przyjemny. bo jeżeli nie o to jest w seks przyjemny, no to Robić się coś nie tak i, I coś trzeba zmienić Bo seks nie powinien być źródłem dyskomfortu tak? Więc okay, jeżeli tak. odczuwamy dyskomfort To robimy stop I mówimy, coś jest nie tak Musimy coś zmienić, musimy coś zrobić inaczej Bo nie czerpię z tego przyjemności Mhm no, albo trochę delikatni. Poczekaj, poczekaj. Może zaproponuję teraz to i zobaczymy. Tak, tak, tak, tak. Nie <śmiech> musicie <śmiech> robić tego. Stop, coś jest nie tak. <śmiech> to tak teoretycznie. Ale to też był żart. Klaudia, <śmiech> spoko. No a trzeci ten ja element, poczekajcie, bo ja czasami, mówiłam prawda. no czasami w seksie też to się fajnie sprawdza. Mówiłam o intymności, o przyjemności, a trzecią rzeczą jest erotyzm. I zobaczcie, on jest dopiero trzecią rzeczą, nie? Czyli te wszystkie różne dodatkowe rzeczy, które zapraszacie do seksu, one są ważne i mogą urozmaicić go, ale jeśli ten seks wam nie wychodzi, bo nie ma intymności, bo nie jesteście nastawieni tylko na przyjemność, to żaden erotyzm wam seksu nie polepszy. No właśnie... W ogóle to, co najczęściej właśnie jest powodem dysfunkcji seksualnych na poziomie psychologicznym, to właśnie różnego rodzaju lęki przed porażką, negatywną oceną, tak zwany lęk performatywny. I to i u kobiet, u kobiet jeszcze dochodzi lęk przed bólem często i lęk przed ciążą. Ale u panów zdecydowanie i przy przedwczesnym wytrysku, przy zaburzeniach z erekcją, przynajmniej w modelach poznawczych, czyli w tym nurcie, w którym ja pracuję, no tam u podłoża przeważnie jest tak zwany lęk performatywny, czyli czy, czy będę do, wystarczająco dobry, czy się sprawdzę, czy czegoś źle nie zrobię, e, tak, więc jest ten znowu silny nacisk na też e, osiągnięcia, tak? mhm, Dokładnie, no i to bazuje, czyli takie założenia, założenia poznawcze i dalej ten lęk wewnętrzny bazuje na wcześniejszych przekazach a propos tego, jak ten seks ma wyglądać, mm -hmm. nie? Czyli, że zawsze ma być udany, tak jak mówiła wcześniej Klaudia, jak wspomniałyśmy, że zawsze ma być pełna reakcja, zawsze ma być orgazm. Każdy lubi orgazm, to jest oczywiste. Mm -hmm. I ten orgasm będzie, moi drodzy, ale nie musicie mieć presji na niego, bo to trochę jest tak jakby, wiecie, uprawiać jakiś sport, ale jak sportowiec i mieć mega presję na wynik, no a nie czerpać radości z tego, że po prostu się odbija piłkę i gra w kosza. nie? No właśnie, jakbyście zawsze byli nastawieni na zdobycie złotego medalu, no to, no to trochę to, myślę, ujmuje całemu doświadczeniu, tak, że można też robić rzeczy po, tak po prostu. dla Sztuka dla sztuki. Sztuka dla sztuki. No i tak jak wspomniałaś, mamy jeszcze, mamy tych, mamy no, mężczyzn, którzy boją się, że nie będzie pełna erekcja, że wytrysk będzie przedwczesny, że się nie sprawdzą. I mamy kobiety, które blokują swoje ciało, bo obawiają się bólu, bo wcześniej seks był bolesny. Yy, I kobiety, które... Yy, na przykład y, w trakcie y, coś może jeszcze innego im zakłócić tą y, przyjemność seksualną, nie? Y, no i do tego wszystkiego wchodzi ten good enough sex i mówi słuchaj, odpuść sobie Orgazm, <laughs> nastaw się na przyjemność. Być może nawet, wiecie, zaczynając ten kontakt seksualny, on się nie skończy, nie wiem, pełnym kontaktem seksualnym w takim bardzo stereotypowym myśleniu. I to też jest w porządku, bo być no może właśnie. sama ta gra, samo to zbliżanie się do siebie, sam ten dotyk uważny będzie na tyle przyjemny, że na ten moment się tym nasycicie i wystarczy, bo nie wiem, nie ma ochoty na więcej. No właśnie, bo ten Pełny seks to, bo też jest takie przekonanie, że to zawsze musi być penetracja, a nie zawsze i nie dla każdego też, jak ja wiem z gabinetu, to w zasadzie jest największym źródłem przyjemności, zresztą to się zmienia też, tak, czasem jest ochota na tą penetrację i z tego... Partnerzy czerpią najwięcej przyjemności, a czasami poprzestanie na seksie oralnym jest, super, jest wystarczające. Dokładnie tak i możecie mieć raz ochotę na to, raz ochotę na to i to też jest w porządku, czyli znowu urealistyczniamy swoje potrzeby oczekiwania, że one są zmienne. A jeszcze były takie badania, które pokazały, wiesz, że y, mamy większą satysfakcję z życia seksualnego, jeśli partner był usatysfakcjonowany. Mhm. Czyli jeśli rzeczywiście osoba, z którą do tego kontaktu seksualnego doszło, też czerpała satysfakcję. Mhm. I, i, I zobaczcie, i to zatrzymanie się, nastawienie się na po prostu przyjemność, na taką ciekawość swoich ciał, na siebie nawzajem, może no, zwiększać satysfakcję, tak? To jest... no w, ogóle, w ogóle tutaj badania prowadzone nad skutecznością wprowadzenia tego modelu good enough Sex do terapii wykazało, że właśnie urealiz urealnienie tych oczekiwań z Zbliżeń są kluczowe dla długoterminowej satysfakcji seksualnej. Także to naprawdę obniżenie tych, czy nie że obniżenie oczekiwań, ale urealnienie właśnie oczekiwań, zdjęcie tej presji wykazało dużą skuteczność, zarówno w podnoszeniu satysfakcji partnerów, pary, jak i właśnie leczeniu dysfunkcji. Barry jeszcze w tej rozmowie, w wywiadzie, wspomniał o bardzo ważnym czynniku, który warto zapraszać do seksu i wtedy to się, to się udaje. Mhm. Wtedy ten model rzeczywiście ma miejsce, a mianowicie taki jego, takiego playful. Mhm, że ten seks Zabawa. Taki, wiecie, taki jest takim polem jest do zabawy, do... Yy, do czasami wygłupów, do śmieszkowania, do próbowania. I czasami to wychodzi, czasami nie wychodzi, ale zabawa zdecydowanie nie jest związana z presją. Nie? Zabawa nie jest związana z wynikiem, z. Ma być spontaniczna i cieszyć. Nie służyć odkrywaniu. Dokładnie, jest, no, jest po to, żeby zobaczyć, jak będzie, pobawić się. Y i co, mamy jeszcze to, takie założenie y, integrujące y, to życie emocjonalne człowieka i tutaj ten model jest, y, przeważa nad wcześniejszymi modelami y, seksualność i codzienność, czyli jak wygląda twoja codzienność, jak wygląda twoja relacja intymna z partnerem, jak wygląda twoje życie emocjonalne, twoje nastawienie do seksu, twoje... Y, poglądy na temat seksu ma znaczenie do tego, jak ty realizujesz się seksualnie. No I my I, o czego, tym... oczekujesz I też, czego oczekujesz. I czego oczekujesz, dokładnie. I my o tym już, już wiemy. No ale te wcześniejsze medyczne modele nie uwzględniały tego aż tak bardzo. No i oczywiście Bery, mówisz też o tym, że no głównie to w naszym życiu jednak w dużej mierze dominuje to pożądanie responsywne mhm. i ono jest bardzo cennym pożądaniem i należy je wziąć pod uwagę i yy, yy, uszanować, że jest. I wykorzystując tą wiedzę możemy zadbać o to życie seksualne w inny sposób, a nie tylko czekać na jakiś pik, no aż właśnie. mi się zachce, za no i myślę, że może być też ważne yy, wspomnienie o tym, że seks ma wiele funkcji i my w różnym celu, z różną motywacją podejmujemy te zachowania seksualne, yy, czasem to jest reprodukcja, czasem to jest regulacja emocji, yy, czasem bliskość i budowanie więzi, zabawa czasami niestety przemoc. Myślę, że to jest też ważne, żeby sobie zadać pytanie, zadawać regularnie takie pytanie, po co ja uprawiam seks, co on mi daje yy, i jaki, jaką on ma funkcję w zasadzie pełnić. No nie, to myślę, że też pomoże wam jakoś e, urealnić oczekiwania I skupić się na kluczowych elementach tak? No Bo jeżeli wiem, że na przykład seks jest dla mnie ważny Bo chcę wzmacniać w ten sposób więź z partnerem No to skupmy się na tych elementach, które faktycznie e, w tym seksie dają mi to poczucie bycia blisko e, Bo to niekoniecznie musi być e, cały stosunek sam w sobie Tylko jakieś poszczególne jego elementy i w yy, tym good enough sex, oprócz Realizacji y, wspomniałyśmy jeszcze o tym, że jest spora akceptacja, urealistycznienie wyglądu, czyli mm -hmm. podejścia do naszych ciał jako do czegoś normalnego, do czegoś co y, jest atrakcyjne, ale co też może się zmieniać w czasie. Starzeć, y, zmieniać, nie wiem, swoją Pod budowę. W Dokładnie tak. I y, nie Fuszowanie się, że to ciało musi być jakieś, a nie inne, powoduje, że ochota na seks y, może być większa, bo y, nieakceptacja swojego ciała, i to już nieraz też wspomniałyśmy, jak pokazują badania, powoduje, że no, rzadziej się decydujemy na kontakty seksualne, a jeśli się na nie decydujemy, to nie z akceptacji swojego ciała i czerpania przyjemności, tylko aby być może coś sobie udowadniać. No, też nasuwa mi się taki wniosek, że wszystkim ostatecznie zależy na tym, żeby w tym seksie być e, wolnym i akceptowanym takim, jakim się jest, więc... Więc spróbujcie sobie, da dać to sobie i, i dać to... I wyjść z tym do ludzi. I wyjść z tym do ludzi <głos> i to wprowadzać, bo zdjęcie tej presji, no jak widać, jest kluczowe, może być kluczowe. Zdecydowanie tak. A, mm, na przestrzeni lat zaobserwowano, że jednak nasza aktywność seksualna w tej kulturze zachodnioeuropejskiej spada mocno. Jest to wynik y, i stresu, ale też właśnie tych wcześniejszych modeli wpływu pornografii, które promowały seks taki, a nie inny, mm. I wycofujemy się z kontaktów seksualnych, bo albo jesteśmy przeciążeni czymś, jesteśmy zestresowani wtedy nie mamy ochoty na ten seks. Zwłaszcza nie mamy ochoty na seks, w którym musimy wypaść, jak na olimpiadzie. No i ten model też, jak dla mnie, jest właśnie czymś, co ma nam to ma ten y, filar seksualności zaprosić do życia jako coś, co może być wspierające w zdrowym życiu, w redukcji stresu i kiedy myślę o seksie jako o czymś, co nie jest tylko i wyłącznie jako performance, gdzie muszę się jakoś sprawdzić, tylko o czymś, co ma mi na przykład dzisiaj też pomóc, bo y, dzień był ciężki, czyli dotyk, bliskość, y, jakieś pieszczoty, się okazuje, że on może być narzędziem wspierającym w życiu, a nie kolejnym rzeczą do odhaczenia. I teraz tak sobie myślę, żeby... No bo my dużo rozmawiamy o tym, jak wspierać tą... Jak radzić sobie z spadkiem ochoty na seks, co robić, żeby ta ochota na seks była... To też nie chciałybyśmy chyba wywrzeć takiej presji, że Także, zawsze musisz mieć ochotę na seks tak. i że możesz jej czasami nie mieć i że to jest okej okay i normalne, że czy to w dzisiejszym świecie, czy w ogóle... Mamy takie i takie dni, i że to jest też ok, mieć różne obawy, czasami się wstydzić czegoś, mieć kompleksy, i trzeba pamiętać, że one nie, nie, nie muszą być przeszkodą. Także to, że mam kompleksy, to, że mam obawy, to też, to też jest ludzkie po prostu. Mhm. Dokładnie. No i, no i tutaj znowu mi się pojawia takie słowo akceptacji, nie? że mm -hmm. najpierw zaakceptuj to, z czym się mierzysz, aby później móc się tym zaopiekować. E, zdecydowanie tak. No i ja jestem ciekawa, jak tam u was z waszym życiem seksualnym e, ten model Gutina w seks zdecydowanie jakby mówi o tym, że, że seks ma być przyjemny i o, takiego seksu wam życzymy. Jestem ciekawa, czy, czy, czy, czy, czy nieświadomie niektórzy może już ten model stosują, bo myślę, że to jest też takie intuicyjne. Nie Mam nadzieję, że no, może być, wiele osób może być. go praktykuje, nie wiedząc nawet, że to ma swoją nazwę tak, jest, jak zostało tak. opisane i zbadane. Jak Barego zapytano o to, jak, jakie ma rady a propos tego modelu, to mówi tak aby go poznać jak najszybciej w swoim życiu. <śmiech> <śmiech> Nie czekać do pięćdziesiątki. Także no. mam nadzieję, że nasi słuchacze są w różnym wieku i że właśnie dzięki nam macie teraz okazję e, poznać ten model i ochotę też, aby, aby po niego sięgnąć, aby właśnie nim kierować się w życiu. Tak, no myślę, że to jest wystarczające podsumowanie tych rozważań. Okej, okay, dziękujemy Wam za dzisiaj. Jak zawsze zachęcamy do pisania na mediach społecznościowych do nas. Sekspertka zapraszam. O seksualności mnie znajdziecie. A dzisiaj przy mikrofonach, jak zawsze dla Was, Paulina. I Klaudia, bardzo dziękuję. Dzięki, pa. Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. Każdą sobotę o 13.30. Seks afera. And just because I want to, it don't mean I will And just because I'm angry, it don't mean I'd kill And just because she looks good, it don't mean I'd hit it And just because I'm warning, it don't mean I'm with it Just because I make records, don't mean that I'm And Just because I'm rapping, don't mean I chase ass Just because I'm wilding, don't mean I can't stop I got discipline, baby, and I use it a lot People. It's something that you should be considering Things could turn bitter when you don't use discipline You might wake up the next day upset and in fear Bugging out, yapping about how the fuck did I get here Who the hell is this stranger staring all in my face Now you're wishing you had positioned yourself in that place Think just in case you should have took more precaution A good time can't become a nightmare so often Like this nigga I know that met these chicks on tour They rocked to his sleep, robbed his ass for cash galore Skated off in the night without a trace or a hint Scheming, tantalizing him, dressed up in lane. Caught that kid out there All high and dumbfounded Made him think he was getting so pussy He just knew he was gonna pound it Situations like this Won't make you think twice That's why instead of preaching death In my songs, I breathe life Baby, won't you take the time take Let me know what's on your mind Just because I'm yours Don't make it right Tycoon thug. He made a $10,000 in investment. Now he's not to be messed with. Makes the girls get undressed quick. He's on some big muscle chest shit, Posted by the exit. That's my man. He's the owner. Yeah, he be on some next shit. Said we make a few million by the next millennium. Told me to keep dropping jewels like a trigger man. Putting lead in them. Like Flavie said, I tell these homes to kill the noise. You know your pops told you. Watch them New York boys all night. The ladies be like up in my mug. tranquilized in the trance. Dancing up on my drug. Fly honeys. They hold me down like always The same cat that used to get blunted down in the hallways I love the cutie pies, never the lootie pies I got discipline, I want to, to rise Situations like this, so make it think twice Instead of preaching death of my songs, I breathe life It's something that you should be considering Things who get bitter when you don't use discipline Imagining yourself living lavish and plush Hanging with the cat who'll be spending cabbage and buying stuff However, don't be too clever with your endeavor And don't let too many men receive your treasure Most cats be thinking with their Bozak I admit, in the past I was trying to break these old facts And skate without giving up a dime You know them fly ladies had a good fucking time Copping me some Timberland with a jacket match. and matching Girls nowadays want a pigeon for chickens scratch, and I ain't giving up Nathan, long as my game expands, it's my discipline that hating. situations like this will make you think twice, that's why instead of preaching death in my songs, I breathe life, and just because I want to, it don't mean I will, and just because I'm angry, it don't mean I kill, and just because she looks good, it don't mean I hit it, and just because I'm horny, it don't mean I'm with. just because I make records, don't mean that I'm gasping. just because I'm rapping, don't mean I chase ass, and just because I'm wildin', don't mean I can't stop, I got discipline, baby, Whether you do or not hey, Baby, won't you take the time? Mm -hmm. Let me know what's on your mm -hmm. mind Just because I'm mm -hmm. yours don't make I it.